Ja serdecznie wam dziękuję. Wcale nie zamierzam jej spać. Myślę, że yy, z niejednego kłopotu już mnie to spanie wybawiło i będę trzymał się swojego.